Jest dziesiąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Sejm chce umożliwić posłom udział w pogrzebie Łukasza Litewki. Decyzję ogłasza marszałek Czarzasty. Polska 2050 kontra Paulina Henikloska rośnie napięcie w koalicji przed głosowaniem w sprawie minister klimatu. Ponad tysiąc niemieckich policjantów w akcji trwa gigantyczna obława na gang motocyklowy. Sejm zmienia plany w związku z pogrzebem posła Łukasza Litewki. Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiada, że jutro nie będzie głosowań. Tak, by posłowie mogli wziąć udział w pogrzebie tragicznie zmarłego działacza Lewicy. Przenieśliśmy wszystkie głosowania z jutra na dziś, ale jednocześnie posiedzenie Sejmu będzie trwało, bo po prostu są sprawy do załatwienia. Łukasz Litewka zostanie pochowany w Sosnowcu. Pogrzeb będzie mieć charakter państwowy. 36-letni poseł Lewicy zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem trasą łączącą Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu dotyczącą sprawcy tego wypadku. Zgodnie z nią mężczyzna może uniknąć tymczasowego aresztu, jeśli wpłaci 40 tysięcy złotych kaucji. Rzecznik rządu komentuje sprawę wotum nieufności dla minister klimatu Pauliny Kloski. Adam Szłapka mówi, że jest raczej spokojne głosowanie. W Polsatnius podkreślał, że ze strony minister funduszy i szefowej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz padła deklaracja w kwestii bronienia wszystkich ministrów. Co innego mówi poseł tego ugrupowania Bartosz Romowicz. Zamierza zagłosować za odwołaniem Pauliny Kloski W radiowej jedynce tłumaczył, że nie popiera jednak wniosku o wotum nieufności złożonego przez PiS i Konfederację. Nie popieram tego wniosku, który jest złożony przez Konfederację, bo on zawiera trochę jednak bzdury i jednak jest bardzo polityczny. A ja mam argumenty merytoryczne, które stricte dotyczą mojego okręgu wyborczego, tam gdzie mieszkańcy mnie wybrali. Jeśli chodzi o panią Terchenin Kloskę, to ja trochę innych nieprawidłowości mogę jej zarzucić. Między innymi przy kwestii moratorium na wycinkę z 8 stycznia 2024 roku i jeszcze innych typu niezwiązanie planu urządzenia lasu. Głosowanie w czwartek premier Tusk zapowiedział, że to będzie test koalicyjnej lojalności i solidarności. To są aktualności jedynki. Bruksela uderza w Rosjan odpowiedzialnych za porwanie ukraińskich dzieci unijnymi sankcjami. Ma być objętych ponad 20 osób i organizacji. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka widziała tę czarną listę. Na razie jest ona tajna, ale, ale wkrótce ma być przyjęta przez państwa członkowskie.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 Iran robi wyjątek dla rosyjskiego oligarchy. Luksusowy superjacht związany z jednym z bliskich współpracowników Władimira Putina przepłynął Cieśninę Ormus mimo blokady. Tak wynika z danych platformy Marine Traffic. Według BBC chodzi o liczącą 142 metry długości jednostkę zarejestrowaną na żonę miliardera Aleksieja Mordaszowa. Wobec utrzymującego się pata w amerykańsko-irańskich rozmowach pokojowych Teheran i Moskwa zacieśniają współpracę. Wczoraj Putin gościł irańską delegację w Petersburgu. Wielka obława na gang motocyklistów w Niemczech do akcji wkroczyło ponad tysiąc policjantów. To największa taka operacja w historii nadrenii północnej Westfalii.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 I polskie radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Wtorek w całej Polsce będzie pogodny więcej chmur tylko w okolicach Bydgoszczy i na północnym wschodzie tam może przelotnie popadać. W centrum i na pomorzu może jeszcze mocniej wiać. Się. Termometry pokażą maksymalnie 7 stopni w okolicach Suwałk, 11 w Gdańsku, Warszawie i Łodzi. Do 15 w Szczecinie i Zielonej Górze. Ciśnienie w stolicy 1012 hektopaskali. Jedynka. Polskie Radio 10 minut po 10. Program pierwszy Polskiego Radia Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry w drugiej godzinie naszego spotkania. Pierwsza jeszcze dźwięczy w Państwa wpisach. Pani Marta pisze, w młodszym wieku, kiedy podróżowaliśmy samochodem, miałam zwyczaj mówić jakie są znaki drogowe albo rejestracje auta, a pociągiem kiedy jeździliśmy pociągiem z bratem, liczyliśmy krowy. Pani Danuta, żeby dzieci się nie nudziły, trzeba bawić się z nimi, skakać, śpiewać, szukać zwierząt, kwiatków, kamyka. Albo bawić się w literki, albo w skojarzenia. No i jest tych sposobów trochę, jak słyszeliśmy, smartfon nie taki straszny pod warunkiem, że się zapełni go treściami wartościowymi albo muzyką taką, jakiej lubią słuchać najmłodsi a zwłaszcza nastolatki. Co w tej godzinie przed nami? W tej godzinie przed nami spotkanie z Grzegorzem Kalinowskim i jego podcastem najnowszym o historii Polskiego Radia, ale także rozmowa o kolagenie czy on rzeczywiście ma takie magiczne działanie i pod jaką postacią można ten kolagen wprowadzać do diety i kiedy jest to wskazane. O tym będziemy już za chwilkę mówić z naszym gościem. Ja jeszcze tylko przypomnę, że mamy dla Państwa mm, zaproszenia podwójne na spektakl Był sobie Polak, Polak i, Polak i Diabeł, Pawła Demirskiego, ale to taki niezwykły spektakl, bo to właściwie takie słuchowisko na żywo. 29 kwietnia, czyli jutro o 19 w Teatrze Studio. Wystąpi Między innymi Dominika Ostałowska, Maja Pankiewicz, Przemysław Bluszcz i Monika Obara. Te zaproszenia można zdobyć pisząc do nas pod 71 151, pisząc swój adres mailowy, imię i nazwisko. Cztery pory roku. A tymczasem, jeśli chodzi o nasz konkurs Odkrywcy Przyszłości, to lekko zimowo jest, proszę Państwa. No nie, no błądzą Państwo strasznie, Państwo błądzą, chociaż niektórzy ciepło, ciepło. Proszę skojarzyć te koła, a może już nie będę więcej podpowiadać, podpowiedź numer trzy jest taka, że myślę, że Państwo wpadną na właściwy trop. To są specjalne preparaty, które nanosimy na dach i czekamy, daż wyschnął. Wtedy woda się elegancko skrapla i spływa, nie, jakby nie wchodząc w sam materiał. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru, w świat, uśmiecha się w bała wodnie. A ja biorę gaz pod na rasną, raz na skrót, byle dalej byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Czy z uwagi na spodziewaną pogodę, czyli deszcz, dach będzie zamknięty? Absolutnie, jestem przekonana, że Państwo będą wiedzieć o co już, już będą wiedzieć o co chodzi. 72151 to numer konkursowy, proszę nie zapomnieć o krótkim komentarzu, a do wygrania słuchawki bezprzewodowe. Senna przyjdź przetrwajmy razem noc, aż po świt blady poranek tu bo. Hey, To jest nasz gość zapowiadany, który się pojawił w studiu, Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyk, ekspert od spraw żywienia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. O magicznym kolagenie będziemy rozmawiać. Dlaczego mówię magicznym? Bo rzeczywiście wokół niego narosło wiele no nie chcę powiedzieć mitów, ale dużo się o nim mówi w różnych kontekstach, coraz częściej y, zresztą y, nie tylko w, w kontekście kosmetyków, ale też w kontekście diety. To może na, na początku uporządkujmy informacje i powiedzmy, co to takiego ten kolagen i dlaczego jest ważnym składnikiem naszego organizmu. Jest bardzo ważnym składnikiem naszego organizmu, ponieważ jest to naj, takie najbardziej popularne spoiwo w naszym organizmie i stanowi aż 30% wszystkich białek w naszym organizmie. To jest naprawdę bardzo dużo. I jeżeli chodzi o kolagen, to yy, tutaj chciałabym powiedzieć, faktycznie mówimy o kolagenie w takim ogólnym kontekście, natomiast tutaj może będzie zaskoczeniem dla wielu osób, ponieważ jest, 28 różnych rodzajów kolagenu. W tym w organizmie człowieka występują cztery rodzaje kolagenu. Pierwszy kolagen, którego jest aż 90%, to jest ten kolagen, który jest niezbędny do budowania struktury skóry, kości, mięśni, ścięgien. Drugi rodzaj kolagenu, to jest 5-7%, to jest kolagen, który jest niezbędny do produkcji tkanki chrząstkowej. Trzeci kolagen, to jest kolagen, który jest niezbędny do wyścielania na przykład naszych naczyń krwionośnych, żeby były elastyczne. Czyn czwarty rodzaj kolagenu, który występuje już w niewielkiej ilości, to jest mniej niż 1%, to jest kolagen, który jest niezbędny do budowy nerek, a właściwie do filtrowania moczu. W ogóle byśmy tego praktycznie chyba mhm. z tym słowem kolagen Zupełnie. nie skojarzyli, e, więc te różne cztery rodzaje kolagenu e, są w naszym organizmie, dlatego jeżeli mówimy o kolagenie, że trzeba go suplementować, to musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, Który? po A, czy musimy to robić, po B który wybrać z tych, które są dostępne czy na rynku w postaci suplementów, czy w postaci diety, żeby zadziałało właśnie na ten problem, który mamy. Czyli tak, kolagen mamy w sobie, kiedy się rodzimy, kiedy rośniemy, ale podobno po 25 roku życia zaczyna nam go ubywać. Czy to prawda? może nie tyle zaczyna nam go ubywać, co mniej go syntetyzujemy. Czyli faktycznie to nie jest tak, że nam spada ten kolagen, tylko nasz organizm z wiekiem po prostu, nie bójmy się tych słów, zaczyna ograniczać pewne aktywności. I ten, produkcja tego kolagenu z roku na rok spada o 1%. To możemy tak wyjaśnić. Natomiast pytanie jest takie, czy już po tym 25 roku powinniśmy jakoś go uzupełniać. I tak jak powiedziałam, czy chcemy to zrobić w kontekście urodowym, no bo wiemy, tak jak powiedziałam wcześniej, że kolagen jest białkiem, który buduje struktury skóry, no to jeżeli go produkujemy coraz mniej, no to pojawiają się już te pierwsze zmarszczki. Natomiast jeżeli no, zdarzył nam się jakiś niefajny wypadek, czy mieliśmy jakąś rozciętą skórę, czy operację i bliznę na tej skórze, czy złamane kości, czy jakieś uszkodzenia ścięgien, czy uszkodzenia mięśni, Wtedy no, ten kolagen jest niezbędny, tylko też trzeba wiedzieć, który wybrać. No właśnie. Jak to wiedzieć? Proszę powiedzieć, jak to mhm. wiedzieć? Bo tak, mamy mnóstwo różnych reklam, mhm. mnóstwo różnych preparatów. Magiczne proszki, które wsypujemy do kawy, mieszamy, pijemy, a potem mamy skórę gładką jak niemowlę niemal. No oczywiście marketing działa i to mocno. Jak się nie dać złapać w tę marketingową pułapkę? Jak dobrze dobrać mhm. ten kolagen, który nam zrobi dobrze? No to powiem tak, że... Mm, jeżeli chodzi o dietę, no to wszyscy chyba znamy te opowieści, które nie są mitami, że najlepsze źródła kolagenu, ponieważ to są produkty pochodzenia zwierzęcego, bo tylko zwierzęta i ludzie produkują kolagen, no to były te słynne nóżki w galarecie, golonka, nawet te słodkie galaretki, które są produkowane na bazie żelatyny. Teraz niezwykle modne i popularne są te tak zwane buliony gotowane 16 mhm. godzin. Kto ma czas? No tyle pieniędzy na prąd lub gaz, to gratuluję przygotowywania tego typu bulionów, gdzie się kości gotuje właśnie 16 godzin. Natomiast y, to jest takie pośrednio dobre źródło kolagenu. Dlaczego tak mówię? Ponieważ z tego, ten kolagen przekształca się w żelatynę. Też wszyscy znamy y, z naszej domowej kuchni. Natomiast żelatyna jest takim białkiem, które... Y, nie przechodzi przez krwioobieg, czyli właściwie jako takie białko kolagenowe nie przechodzi przez barierę jelita krew i nie dotrze do tego miejsca, w którym ma być wykorzystany, tylko jest po prostu w naturalnym procesie trawienia pocięte na poszczególne aminokwasy i te aminokwasy są wykorzystywane do różnych procesów metabolicznych, czyli na przykład do produkcji enzymów trawiennych, do produkcji, nie wiem, białek, które są niezbędne, jako hormony, natomiast nie są stricte przekazane do punktu docelowego. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest suplementacja, ale tak zwanym kolagenem hydrolizowanym. Wiem, że mądre słowa tutaj padają, ale hydrolizowane to takie pocięte na mniejsze kawałki. Jakbyśmy mieli łańcuch choinkowy, który robiliśmy w przedszkolu czy w szkole jako dzieci, takie kółeczka, to taki hydrolizowany kolagen to są takie trzy kółeczka, e, czyli pocięty taki długi łańcuch białkowy na trzy kółeczka. I taki kolagen już przechodzi przez y, tą barierę jelito-krwioobieg i dociera do miejsca docelowego, czyli do fibroblastów, które są niezbędne do produkcji właśnie kolagenu. Czy to w skórze, czy to w mięśniach, czy to w kościach, czy w tych nerkach wspomnianych, czy w układzie krwionośnym. Także jeżeli już chcemy suplementować, suplementować możemy kupować tak zwany hydrolizowany kolagen. Czy to w postaci płynnej, w postaci tak zwanych szotów, czy w postaci proszku. I teraz tak, który wybrać, bo są dwa rodzaje kolagenu kolagen wołowy i kolagen rybi. To są dwa najpopularniejsze. Ten rybi jest tańszy, ale mniej przebadany. Natomiast kolagen wołowy ma bardzo dużo takich naukowych doniesień o jego skuteczności właśnie w konfrontacji z metabolizmem skóry, włosów, paznokci, tkanki chrzęsnej i, i mięśniowej. Więc jeżeli miałabym coś rekomendować, to hydrolizowany kolagen wołowy jako taki najbezpieczniejszy Najbezpieczniejszy, najbardziej przebadany i najbardziej bioprzyswajalny, efektywny i efektowny. Bardzo dziękuję za tę radę. Jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo ostatnio się zrobiło głośno o żelkach kolagenowych, ale takich przeznaczonych dla zwierząt, po mhm. które sięgają ludzie. Tak, to jest nowy trend, <laughs> jeżeli chodzi... Znaczy w ogóle ten kolagen jest teraz taki mocno y, na piedestał wyniesiony i w kontekście właśnie takiego anti-agingu zapobiegania starzeniu się skóry... Y, tej długie, długowieczności, no to chcemy te procesy odnowy skóry mocno zakcelerować, dlatego sięgamy, myślimy, że im bardziej będzie mocniejszy ten kolagen, mhm. to ten efekt będzie szybszy. No niestety tak nie jest, ponieważ ten kolagen w takich bardzo dużych i stężonych dawkach, który występuje właśnie w tych żelkach, dla koni przede wszystkim, może powodować nie tylko takie problemy gastryczne, bo to jednak jest duże obciążenie dla przewodu pokarmowego. Strawić taką ilość białka dla nerek też może prowadzić do niewydolności. Natomiast e, takim objawem, który jest zauważalny, to jest na przykład nieprzyjemny zapach z ust, no, on może mieć różne podłoże. Natomiast przy spożywaniu takich ilości kolagenu, jeżeli wcześniej takiego problemu nie było, to radzę się nad tym zastanowić. I coś, co nie zauważymy szybko, a jest bardzo niebezpieczne, taka dawka kolagenu może powodować sztywnie Stawów. Czyli odwrotny efekt niż Dokładnie y byśmy tak, chcieli Czyli chcielibyśmy mieć te stawy, skórę jędrną, gładką y i elastyczną. I przy skórze to, tak jak mówię, może to, to, to widać. Natomiast to, co widać, jest, się dzieje pod skórą, to jest nadmierne sztywnienie stawu, więc te stawy będą e, bardziej bolesne, mniej mobilne. A jednocześnie e, takie dawki kolagenu, które biorą na przykład osoby po operacjach, powodują, że powstają bardzo takie twarde bliznowce. Czyli znowu coś za szybko chcemy przyspieszyć, tak chcemy przyspieszyć gojenie się ran. A tak naprawdę, jeżeli na, na przykład jesteśmy po złamaniu, i też weźmiemy tego typu kolagen, to on się po prostu może, jakoś źle zrosnąć, bo za szybko. Nie eksperymentujmy, proszę o, Państwa. O, to najlepiej. To jest chyba taka złota rada, którą możemy dać. Bardzo dziękuję. Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyk, eksperta do spraw żywienia. Dziękuję, dziękuję bardzo również. za rozmowę. true. pory roku. Reklama. Panie Paskalu, mm? ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 o 14. Zapraszają. Marcin Wojciechowski. I Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Informacje sportowe. Filip Jastrzemski. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy od kortu. Od kortów ziemnych, czyli ukochanych. Naszej wspaniałej mistrzyni Igi Świątek, która niestety ostatnio ma pewne problemy. W języku sportowym mówi się, że pod formą się jest. Chociaż ja wolę. <śmiech> raz po pod formą, raz w formie. Że może ta forma nie jest zbyt wysoka, ale też są problemy zdrowotne. Jak się okazało, infekcja dopadła iga świątek, <śmiech> przez co musiała wycofać się z rywalizacji na kortach w Madrycie. Musiała odpuścić mecz. Poinformowała, że właśnie te sprawy zdrowotne pokrzyżowały jej plany. Najbliższe dni ma spędzić na powrocie do zdrowia, gdyż już w przyszłym tygodniu jeden z jej ulubionych turniejów, właściwie, czyli Rzym. Tam triumfowała trzykrotnie. No i miejmy nadzieję, że właśnie w stolicy Włoch odnajdzie swoją wspaniałą formę, która bez wątpienia gdzieś tam na nią czeka. Teraz ciekawe wieści ze Skandynawii. Otóż jak poinformował szwedzki dziennik Expressen, król Szwecji Karol XVI. Gustaw otrzymał zaproszenie od szefa FIFA Gianniego Infantino na piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Ale okazało się, że król nie skorzysta z tego zaproszenia, zdaniem dziennika nie chcąc, by FIFA ogrzewała się w królewskim blasku. A w blasku FIFA ogrzewa się yy, bardzo dobrze Donald Trump prezydent. Prezydent Stanów Zjednoczonych w grudniu otrzymał nawet pokojową nagrodę FIFA z rąk Infantino i nie spodobało się to w wielu krajach. Na przykład w, Norwe w Norwegii prezeska norweskiej federacji Lise Klavenes wezwała do zniesienia tej pokojowej nagrody FIFA i poinformowała, że popiera skargę dotyczącą naruszenia zasad etyki przeciwko szefowi FIFA Gianniemu Infantino. No i w takiej oto atmosferze za półtora miesiąca rozpoczną się finały Mistrzostw Świata, które... My niestety jak wiemy będziemy śledzić tylko w roli postronnych obserwatorów, zresztą podobnie jak półfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przypomnę, że w ubiegłym sezonie na tym etapie, na etapie półfinałów mieliśmy aż pięciu polskich piłkarzy, a teraz żadnego. Dziś pierwszy półfinałowy mecz, można powiedzieć przedwczesny finał, bo Paris Saint-Germain zmierzy się z Bayernem Monachium. Jutro drugie półfinałowe spotkanie Atletico Madryt podejmie londyński Arsenal, później rewanże i wielki finał, który odbędzie się na puszkażarenie w Budapeszcie.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 Krak. Ty wiesz, że... Radio. Czy w konkursie chodzi o obwodnicę, wybawienie dla kierowców stojących w korkach? Nie. Czy to jest ogród na dachu? Nie, ale dach w tej zagadce odgrywa kluczową rolę i cztery kółka, i dach. Sorry It's all that you can say. Sorry, forgive me. It's all Forgive me, forgive me But you can say, baby love you. Wspomnienie w sprawie konkursu, że nie wystarczy sama odpowiedź, proszę Państwa, wysłana pod 72 151, poproszę jeszcze o jakiś krótki komentarz Państwa na temat tego czegoś, bo już wiemy, że jest to raczej coś niż ktoś, co zostało ukryte w zagadce. Przypomnę, że do wygrania słuchawki bezprzewodowe 72 151 to konkursowy numer SMS-owy, a 71 151 z kolei to numer, pod którym mogą Państwo pisać, podając swój adres mailowy, imię i nazwisko. Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w słuchowisku na żywo w Teatrze Studio, jutro o godzinie 19 słuchowisko nosi tytuł był sobie Polak, Polak Polak i Diabeł. Napisał je Paweł Dymirski w znakomitej obsadzie to słuchowisko. Po słuchowisku dyskusja z twórcami. 71 151. Aby żyć, mocno żyć, żeby swoje najpiękniejsze Program pierwszy Polskiego Radia, cztery pory roku. Polskie radio ma 100 lat, to państwo doskonale wiedzą i z tej właśnie okazji powstał jubileuszowy specjalny podcast radio, jakiego jeszcze nie znacie albo radio jakiego nie znacie. Autorem tego podcastu, współautorem jest Grzegorz Kalinowski, który właśnie jest w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzmy jeszcze, że swoje cegiełki do tego dzieła dołożyli dr Marcin Hermanowski i Maciej Walecki. Za nami emisja sześciu odcinków. Było o głosach jedynki, było o kamieniach milowych w historii, w historii Polski, w ogóle w historii radia. Było o muzyce, było o polityce i propagandzie, było o technice, o archiwach, o budynkach, o audycjach kultowych, a przed nami odcinek numer 7 i co w nim? No właśnie, co w nim? W nim jest przyszłość, czyli to jest radio, którego naprawdę nie znamy. Możemy się tylko domyślać, jak radio będzie wyglądało. Rozmawialiśmy o tym, jakie są trendy ostatnich lat, w którym... Miejscu jest teraz y, radiofonia nie tylko Polska, nie tylko jedynka, ale y, cały świat. No i mnóstwo głosów, mnóstwo głosów znanych z anteny jedynki, y, a także słuchaczy, zwykłych i niezwykłych. Co uh -huh. będzie dalej? No, właśnie, a jak pan myśli, co będzie dalej? Tak z, z własnej perspektywy. Czy te, te takie e, wszechogarniające nas. Formaty. F, formaty, tak. Czy na przykład informacja o tym, że już taki człowiek jak pan, czy ja, nie będą, tacy ludzie nie będą potrzebni, bo, bo zastąpi nas AI albo sztuczna inteligencja, mówiąc po polsku. No, powiedzmy sobie szczerze, radio publiczne w Polsce. Taką cegiełkę wsadziło do tej ściany, czyli Radio Kraków. Tam yy, spróbowano takiego eksperymentu, który się nie przyjął na szczęście. Ja, ja to odbieram jednak jako pewną, pewnego rodzaju prowokację i właśnie taki eksperyment yy, obliczony na to, żeby wzbudzić zainteresowanie. Nie sądzę, żeby ktoś myślał o tym serio. Nie wiem. W każdym razie wizerunkowo chyba Radio Kraków na tym straciło. Ta dyskusja, która potem się przetoczyła przez internet, nie była dla krakowskiej rozgłośni, chyba zbyt pozytywna. To wizerunkowo nie wzmocniło. Natomiast ja mogę sobie tylko marzyć. Jeżeli mówimy o formatowaniu radia, to tak naprawdę z jedynki wyszły pewne formaty radiowe. Bo kiedyś radio kierowców, parę minut tu, parę minut tam, jakiś komunikat, a teraz z tej jedynkowej redakcji wyszła cała antena. Teatrzyki dla dzieci, dobranocki, audycje, mamy radio dzieciom. Radio Chopin. Dwójka wcześniej wyszła jako zupełnie inna, inny rodzaj radia, czyli radio, które zajmuje się kulturą wyższą albo nawet i wysoką. No brakuje tylko radia sportowego może, tak jakby idąc też tropem, który BBC wskazuje, ale chyba w tej chwili jest to sprawa już nie do uratowania, nie do zrobienia tej takiej kultury słuchania radia na meczach nie ma w Polsce takiej, jaka jest mhm. w, w krajach południowych. Południowcy kochają, żeby jeszcze ktoś do nich mówił. Oni są podnieceni tym meczem, oni krzyczą i jeszcze dokładają sobie do tego e, taką głowę na tranzystorach, czyli kogoś, mhm. kto stoi blisko boiska. Tam jest mnóstwo reporterów, którzy chodzą i coś krzyczą do swoich rozgłośni, co właśnie widzą. Żeby jeszcze ci widzowie, którzy oglądają w telewizji czy na stadionach jeszcze byli zaatakowani kolejną emocją. U nas to chyba mm, raczej nie przejdzie. Podcasty. Można uznać podcasty jako kolejną audycję, ale o tyle wygodną, że jeżeli się spóźnimy, to kiedyś się mówi o spóźniłem się, nie nagrałem nie wysłuchałem. Teraz można kliknąć. I można do tego wrócić, co było, albo można posłuchać czegoś zupełnie nowego, jak na przykład podcastu radio, jakiego nie znacie. Siedem odcinków. Jeśli państwo przegapili sześć, to nic straconego. Znajdą je państwo na naszej stronie podcastowej i w ogóle na platformach streamingowych. A ten siódmy odcinek, tak jak powiedział autor Grzegorz Kalinowski, będzie poświęcony futurologii czyli przyszłości Polskiego Radia. No, ja bym bardzo chciała, żeby Polskie Radio było, pewnie formę zmieni, ale żeby nie było pozbawione tego elementu ludzkiego, żeby nie było pozbawione tej różnorodności głosów, do których słuchacze się przywiązują. Żeby radio nie kukało, tylko mówiło, bo ja rozróżniam takie dwa style prowadzenia, to znaczy radio kukułka, siedzi kukułka i kuka, która jest godzina i jeszcze jest w stanie wyrzucić z siebie jakiś dowcip lepszy niż gorszy. to Trochę taka familiada. I takie radio, które naprawdę mówi. Mówi coś więcej ponad godzinę, ponad minutę i ponad jakiś przepraszam bardzo za określenie sucher. Bardzo dziękuję. Grzegorz Kalinowski. Radio, jakiego nie znacie. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Do usłyszenia.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 Szczęścia to, co wspólne dzielą na Twoje ten noc. Jak to być mogło, że ona i on razem przez te lat żyli nie z sobą, lecz całkiem obok, no ja, Jak to się mogło stać?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 Yeah.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 Ogłoszenie społeczne. Radio kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na drodze krajowej numer 25 na odcinku Międzybusz Antonin nadal utrudnienia utrzymują się w miejscowości Pawłów. Na kilometrze 338 nad ranem doszło do wypadku ciężarówki i auta osobowego. W tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Auto osobowe uderzyło w bariery na krajowej 92 pomiędzy Poznaniem a Pniewami. Na wysokości miejscowości Baranowo na kilometrze 170 jestnia jest zwężona w stronę Skwierzyny. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia w Malborku na drodze krajowej nr 55, gdzie przed godziną 6 rano na kilometrze 24 doszło do tragicznego wypadku trzech samochodów osobowych. Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. W tej chwili ruch jest już tam możliwy całą szerokością Jest nie. Przedpołudniowe spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na ekspresowej ósemce w Warszawie, pomiędzy Bemowem a węzłem Łabiszyńska i to w obu kierunkach. Podobnie na remontowanym fragmencie krajowej 61 jedynki, pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej siódemce, niedaleko Łomianek oraz na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Piasecznym a Stolicą. Dość uciążliwy remont na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9-kilometrowym na wysokości jeziora Turawskiego jest nie jest zwężona, ale także prędkość ograniczona do 50 km na godzinę i utrzymują się tam spore spowolnienia, a wręcz spore korki w obie strony. Jak zawsze czekamy na wieści z kierownicy.